Dzieje Arona, Muloki i ich braci, gdy nauczali słowa pośród Lamanitów. Rozdziały od 21 do 26 włącznie. Rozdział 21. Aaron naucza Amalekitów o Chrystusie i jego zadośćuczynieniu. Aaron i jego bracia zostają uwięzieni w Midonii. Po uwolnieniu nauczają w synagogach i doprowadzają wielu do poznania prawdy. Lamoni przyznaje wolność religijną swym poddanym w kraju Ismael. Gdy Amon i jego bracia rozstali się na granicy kraju Lamanitów, Aaron udał się w kierunku kraju nazwanego przez Lamanitów Jerozolimą. Po Jerozolimie ojczyźnie ich ojców i kraj ten graniczył z Mormon. Oto Lamanici, Amalekici i lud Amulona zbudowali wielkie miasto, które nazwali Jerozolimą. I Lamanici sami z siebie mieli twarde serca, lecz serca amalekitów i amulonitów były jeszcze bardziej nieczułe, dlatego przez ich wpływ Lamanici znieczulili swe serca jeszcze bardziej i nabrali pewności siebie w czynieniu zła i popełnianiu występków. I stało się, że Aaron przybył do miasta Jerozolima i najpierw zaczął nauczać amalekitów w ich synagogach, ponieważ wielu amalekitów i amulonitów należało do wyznania Nechora i budowali oni synagogi na wzór Nechorów. Gdy więc Aaron wszedł do jednej z synagog, by nauczać lud i zaczął do nich przemawiać, powstał jeden amalekita i zaczął się z nim spierać, mówiąc – O czym ty dajesz świadectwo? Czy widziałeś anioła? Dlaczego nam się nie ukazują aniołowie? Czyż ci ludzie nie są tak samo dobrzy jak twoi? Mówisz, że jeśli się nie nawrócimy, zginiemy. A czy znasz nasze myśli i zamiary, jakie żywimy w głębi serca? Dlaczego uważasz, że potrzebujemy się nawracać? Jak możesz powiedzieć, że nie jesteśmy sprawiedliwi? Oto budujemy święte przybytki, zbieramy się razem, by czcić Boga i wierzymy, że Bóg zbawi wszystkich ludzi. Aaron zapytał go, czy wierzysz, że Syn Boży przyjdzie wykupić ludzi z ich grzechów? I człowiek ten powiedział, nie wierzymy, że jest to ci wiadome. Nie wierzymy w takie głupie tradycje i nie wierzymy, że wiesz o tym, co ma nastąpić, ani też, że twoi ojcowie czy nasi wiedzieli o tym, co mówili o przyszłości. Wtedy Aaron zaczął im wyjaśniać Pisma Święte odnoszące się do przyjścia Chrystusa i zmartwychwstania umarłych, wykazując, że odkupienie ludzi może nastąpić tylko przez śmierć i cierpienie Chrystusa oraz zadośćuczynienie Jego krwią. I gdy zaczął im to wyjaśniać, rozgniewali się na Niego, zaczęli z Niego szydzić i nie chcieli słuchać tego, co mówił. Gdy zobaczył więc, że go nie słuchają, opuścił synagogę i poszedł do wioski zwanej Ani-Anti, gdzie spotkał Mulokiego głoszącego słowo. Byli tam także Ammach i jego bracia. I dowodzili wbrew wielu ludziom prawdy słowa. I gdy przekonali się, że ludzie znieczulili swe serca, odeszli i poszli do Midoni. I nauczali wielu o słowie, lecz niewielu dało im wiarę. I Aaron i niektórzy z ich braci zostali pojmani i wtrąceni do więzienia, a ci, którzy pozostali na wolności, uciekli poza granice Midoni. I ci, których wtrącono do więzienia, cierpieli wiele, aż zostali uwolnieni przez Lamoniego i Amona, nakarmieni i ubrani. I ponownie poszli głosić słowo. To był pierwszy raz, że uwolniono ich z więzienia i że tak cierpieli. I szli dokądkolwiek prowadził ich duch pana, głosząc Słowo Boże w każdej synagodze Amalekitów i w każdym zgromadzeniu Lamanitów, do którego ich dopuszczono. I pan zaczął im błogosławić, że doprowadzili wielu do poznania prawdy i przekonali wielu, że grzeszyli i że wierzenia ich ojców są błędne. Co do Amona i Lamoniego, to powrócili z Midoni do Ismael, który jest krajem dziedzictwa Lamoniego. I król Lamoni nie pozwolił, aby Amon mu usługiwał, czy był jego sługą. I zarządził, aby budowano w Ismael synagogi, żeby jego lud, to jest lud pod jego panowaniem, zbierał się w nich. Cieszył się z ich nawrócenia i uczył ich wielu rzeczy. Ogłosił im również, że ci którzy są pod jego panowaniem, są wolnym ludem, że są wolni od wszelkiego ucisku ze strony króla czy jego ojca, gdyż ojciec przyznał mu panowanie nad Izmael i obszarami przyległymi. Ogłosił im także, że mają swobodę czczenia Pana, swego Boga, według swych pragnień, wszędzie w kraju pod panowaniem króla Lamoniego. I Amon nauczał lud króla Lamoniego o wszystkim, co odnosi się do prawości. I każdego dnia nakłaniał ich z całą pilnością do sprawiedliwego postępowania I dawali posłuch jego słowom i gorliwie przestrzegali przykazań Boga